I saw Naruto. Motywacji. Człowiek, który chciał być chmurą. Tak, jest! Jest w walka! Moja, babcia, Bo jest! Moja walka ich nie obchodzi. Mam ich tylko przez chwilę zabawić. I tak wszyscy czekają na sasukę. Żal ich słuchać co za motłoch. Skoro się tak zachowują, to może zrobię im na złość. I nie będę walczył. Co jest? Ty też planujesz się poddać? Na dodatek muszę walczyć z dziewczyną. Znowu. No dawaj, wstawaj i walcz! Weź się w garść, sikamaru! Długo tak będziesz leżał, w frajerze? Jeśli się nie ruszysz, to ja to zrobię Hej, nie zacząłem jeszcze walki Zapomniałem, że to śmiała dziewczyna Nie cierpię takich Prawdę mówiąc, nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia, czy zostanę Chuninem, czy nie. Ale w żadnym wypadku nie mogę pozwolić, żeby pobiła mnie dziewczyna. Więc do dzieła! Uch. Jak trzeba uciekać, to jest całkiem szybki. Może to niekulturalny, gdy chłopak bije dziewczynę, ale kto powiedział, że jestem kulturalny? Nieźle, ale wiem co kombinujesz. Jutsu przejęcia cienia! Próbuję zwabić mnie bliżej cienia rzucanego przez drzewo. Nie nabiorę się na to. Dlaczego zawsze muszę walczyć z dziewczynami? To taki obciach. Do boju, maru! Użyj swojej super techniki i pokoj tego babsztyla! Czy to miejsce jest wolne? Mm -hmm. Myślałam, że jesteś w szpitalu. Z twoim brzuchem już lepiej? Co jest? Myślałem, że teraz ma walczyć Sasuke. Ech! Ciii! Hmm? O! Sasuke na pewno nic nie jest! Pewnie za chwilę tu będzie! Yy, Rany, jak grobowa mina! <grystanie> Nie sądziłem, że zobaczę Shikamaru w finale. Dziwne. Jak to? O co ci chodzi? Być może Shikamaru nie ma w sobie ducha walki jak u innych i jego technika jest niedopracowana, lecz jest dobrym strategiem. Tak dobrym, że bez niego nie mielibyśmy żadnych szans na przejście przez eliminację. Być może... Powiem więcej. Żałuj, że nie widziałeś, jak rzucił się na arenę. Mówię ci, Choji, był wyjątkowo agresywny. Czuję, że dziś pokaże nam swoje skrywane oblicze. Tak! Do bojuż i kamaru! Czasami wolałbym być chmurą. Sunąłbym wolno po niebie i leciał dokąd mnie wiatr poniesie. Taki mam styl. Po prostu nie lubię się męczyć. Zostałem ninja tylko dlatego, że chciałem robić to, co mi się podoba: rany. Nie wiedziałem, że to taka ciężka praca. Ech. Weź się w garść! Ruszaj, Shikamaru! Ech. O, no cóż. Czasami facet musi zrobić swoje. Co się kryje za tym głupim uśmiechem? Kpi sobie ze mnie? Sztuka ninja! Wieczny sierp! Pamiętam to. W ten sposób mnie pokonała. Nie mogłam zupełnie nic zrobić. Rozumiem Mało brakowało Sprytny jesteś Dzięki twojemu jutsu Przejęcia cienia Kontrolujesz każdy cień, w którym staniesz Na przykład cień rzucany przez ścianę Ale jest jedno ograniczenie Niestety nie można go w nieskończoność wydłużać Mam rację? Hmm, hmm, tu mnie masz Wiem, dokąd może sięgnąć ten cień. Jego Jutsu może go wydłużyć do tego miejsca. 15 metrów 30 centymetrów. To zasięg jego ataku. Jeśli pozostanę za tą linią, nic mi nie zrobi. Zmierzyła jego zasięg. Bardzo dobrze. Jest znacznie lepsza w walce na dystans. Aha, ten pojedynek długo nie potrwa. Jakaś pieczęć? Nie, to nie jest żadna pieczęć. To coś w rodzaju nawyku. Nawyku? Ten dzieciak zachowuje się jak starzec. Wszystko robi powoli. Ech, naprawdę powoli. To dlatego tak dobrze gra w goi szogi. Często wyzywa mnie na pojedynek... Za każdym razem, gdy utknie w martwym punkcie, wykonuje ten dziwny gest. Co on oznacza? Że obmyśla strategię. Jeszcze nigdy nie udało mi się z nim wygrać. No dobra, ale to jest prawdziwa walka, a nie partyjka szogi. Strategia w grze planszowej niczym się nie różni od strategii na polu walki. Wie o tym każdy dowódca. Shikamaru ma umysł wielkiego generała. Zobacz sama. To są puste słowa. Pamiętaj Asuma, że widziałam wyniki jego testu. Wypadł słabo, nawet gorzej niż Naruto. Uważa, że pisanie jest beznadziejne. To dla niego zbyt duży wysiłek. Wolałby się zdrzemnąć niż pisać test. Zauważyłam. Może i jest leniwy, ale to świetny stratek. Kiedyś zrobiłem mu test inteligencji. Oczywiście musiałem udawać, że to kolejna gra. No i? Jak wypadł? Tak, jak podejrzewałem. Jego wynik znacznie przewyższał wszelkie normy. Jego iloraz inteligencji wynosi powyżej 200. Co? Poważnie? Coś wymyślił, zaraz się zacznie. Więc jednak masz w sobie ducha walki? Jesteś pewien, że ma jakąś strategię? Mam nadzieję. Zobacz, on nie może się do niej zbliżyć. Dalej, si Kamaru, zrób coś. Przestań się wysilać, on się podda. To dla niego zbyt duży wysiłek. O czym ty mówisz? On się na pewno nie podda. To znaczy, e, chyba się nie podda. <grym> W końcu i tak cię znajdę. Wychodź, tchórzu! Nie panikuj, dopóki jestem po tej stronie, nie dosięgnie mnie! Co jest? Jak to możliwe? Jesteś całkiem szybka! Już wiem, o co ci chodziło. Ty się wcale nie chowałeś. Po prostu czekałeś, aż słońce zejdzie niżej i cień ściany stanie się dłuższy. Hmm. A im dłuższy cień, tym większy zasięg ataku, prawda? No, nie! Prawie nie umiał! W jaki sposób uszy kamaru użyje swojego cienia? Według mnie to jest niemożliwe. Przecież stoi w cieniu areny. Nie wierzę własnym muszą. Ty nie masz bladego pojęcia o jego umiejętnościach, prawda? Ten chłopak potrafi nawet stworzyć cień wewnątrz cienia. Cień wewnątrz cienia? No dobra, jeśli uwzględnię położenie Słońca oraz odległość, jaka nas dzieli, to będę mogła wyjść poza zasięg jego ataku. Bez problemu. Demarii! Hm. Nad Tobą! HA? Teraz się mam! Wykorzystał swoją kurtkę, by rzucić dodatkowy cień! Przebiegłe! Teraz muszę uważać nie tylko na cienie na ziemi, ale także na to coś nad moją głową. Zaszyk jego ataku stał się nieograniczony. Chyba nie doceniłam tego gościa. W jego jutsu przejęcia cienia jest o wiele bardziej niebezpieczne niż sądziłam. Muszę przyznać, że szybko się uczy. Nieźle, ale to za mało. Hmm, mają podobny styl walki. Są dobrymi strategami. Im dłużej trwa walka, tym niżej jest słońce, a im dłuższe są cienie, tym większy jest jego zasięg. Czas to skończyć. Odwrócę jego uwagę stosując klon Jutsu. Mhm. A? A! Aaaa! Tak, to się uda. Teraz klon co? A! Mo moje ciało nie mogę się ruszyć. Zdawało to trochę, ale moje jutsu w końcu zadziałało. Nie! A! Jak mu się to udało? Nieźle. Cały czas był od ruchy do przodu. Niemożliwe. Jakim cudem złapał mnie w swój cień? Nie sięgał tak daleko. <śmiech> Odwróć się. Pozwalam ci. Dziury? Ale jak? Nie poznajesz tej dziury? To z niej wyskoczył Naruto. Chwilę wcześniej wskoczył w tę, którą masz z przodu. Te dziury są połączone. Teraz rozumiem. Myślałam, że pod ziemią nie ma cieni. I to był twój błąd. Shikamaru planuje kilka ruchów w wprzód. Najpierw zmusił ją, by wycofała się w pozornie bezpieczne miejsce. Potem, gdy poczuła się nieco pewniej, wydłużył swój zasięg ponownie zmuszając ją do zrobienia kroków. w tylu. Chciał, żeby była pewna swojej strategii obronnej, tymczasem spychał ją coraz bliżej dziury za jej plecami. I wtedy złapał ją. Ha! To się nazywa wytrawny gracz. Nie mogę w to uwierzyć. Cały czas sądziłam, że jestem poza zasięgiem jego jutsu, a tak naprawdę zmierzałam prosto w jego sidła. bywałe. Ten leń po prostu mnie przechytrzył. Za chwilę będzie po walce. Kontroluję moje ciało. Jestem bezbronna! Spójrz na widownię. Jeszcze przed chwilą wieszano na nim psy. No bo kto by się spodziewał, że ten chłopak zwycięży? Tak! Udało mu się! Jest wspaniały! I masz ją! Brawo! Nie, <śmiech> <Szachmat. śmiech> Dobra, koniec. poddaje się. Huh? A -a. A -a. Że co? Chyba żartuję. Frejer! Hmm. Widzisz, mówiłem, że się pozna. Wygląda na to, że znam Szykawaru trochę lepiej od ciebie. Ty powiedziałeś? Zużyłem prawie całą czakrę na moje jutsu. Zostało mi jej może na 10 sekund, nie więcej. Niech to. A miałem już zaplanowanych grubo ponad 200 ruchów w przód. Niestety czakra mi się kończy. Zresztą, gdybym wygrał tę walkę, to czekałaby mnie praca. Wyjątkowy z niego egzemplarz. Zwycięża Temari. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Warzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli. Monika Pikuła, Łukasz Lewandowski, Robert Tondera, Kinga Tabor, Cezary Kwieciński i inni. O! Posłuchajcie tego tłumu! Ale wrzawa! Przed nami walka, na którą wszyscy czekali. Nawet ja chcę ją zobaczyć. Co? Mówiłeś coś, Shikamaru? Powiedziałem, że to ważny pojedynek! Przecież walczy sasukę. to dlatego wszyscy tak szaleją! Nie słyszę cię! Na trybunach jest za duży hałas! Nieważne! W następnym odcinku! Tańczący liść, eksplodujący piasek! Już nie mogę się doczekać nawet, jeśli to nie ja będę walczył!